Jest jedenasta. Wieczór, w którym muzyka klasyczna porusza najmocniej. Gala muzyki klasycznej Fryderyk Festival 24 kwietnia w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Na scenie m.in. Tiamio Liu oraz wybitni soliści i artyści NFM. Zapraszają organizator Związek Producentów Audiowideo oraz gospodarze. Miasto Wrocław i Narodowe Forum Muzyki. Patronem Gali Fryderyki jest program drugi Polskiego Radia. Reklana. KWADRANS Bez muzyki Kto? Wielka Gra to tytuł najnowszej wystawy w Zamku Królewskim w Warszawie. Zamek po 400 latach przypomina świetną tradycję jednego z teatrów w Europie, operę dworską Władysława IV, a czyni to za pomocą ponad 100 artefaktów związanych z teatrem operowym przez ciekawe przykłady malarstwa i grafiki, historyczne instrumenty muzyczne oraz dokumenty i druki z epoki. Ważnym punktem wystawy jest zrekonstruowana 17 Scena teatralna, w której mechanika teatru służy budowaniu właśnie teatralnej, scenicznej iluzji. Wielka Gra to opowieść o czasach, kiedy humaniści i artyści wykreowali dramat operowy na podobieństwo teatru starogreckiego, który łączył wszystkie dziedziny aktywności artystycznej, był też ważnym narzędziem władzy. A pierwszym przewodnikiem po wystawie jest dyrektorka Zamku Królewskiego, profesor Małgorzata Omilanowska. Przepraszam w imieniu Beaty Stylińskiej. O, tam płynie, o, Nie, tam, płynie, tam... No, tam wyjeżdża jeszcze taka serenka, to bardzo fajne jest. Wystawa rozpoczyna się, o ile państwo weszli, właściwie jesteśmy mniej więcej w połowie wystawy. I druga kwestia, można chodzić na... I się bawić. O, I... się bawić. O, o, taka wyjeżdża jeszcze. Zaraz, a co to tak szumi teraz dla odmiany? No jak, to maszyna do robienia deszczu. Jesteśmy w świecie iluzji a iluzja teatralna to także dźwięki, a więc maszyna, która udaje wiatr, deszcz, burzę, grzmoty. Teatr był jakby narzędziem opowieści na różnych poziomach, nie tylko muzyki, granej i śpiewanej, nie tylko słowa, ale także obrazu, ruchu scenicznego, przedmiotów, dekoracji i tych dźwięków, które towarzyszyły wydarzeniom scenicznym właśnie takim jak deszcz czy burza. I te szumy to właśnie jest padający deszcz, wiejący wiatr. Specjalne, teatralne, maszyny wieczne, które żeśmy zrekonstruowali na podstawie starych podręczników po to, żeby móc opowiedzieć naszym widzom i pokazać, jak to kiedyś działało. Teatr Władysława IV był narzędziem. Był narzędziem polityki kulturalnej, ale przede wszystkim narzędziem propagandy swojej własnej osoby. Władysław IV zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że kultura, sztuka to są media, którymi można uzyskać wiele w świecie europejskiej polityki i tworząc ten wielki teatr, zapraszając tu najwybitniejszych kompozytorów, librecistów, wystawiając opery, które teksty miały specjalnie poprawiane czy dopisywane z myślą o nim, tworzył jakby obudowę swojego czasu rządzenia, swojej monarchii, która służyła jako po prostu wielkie narzędzie propagandy politycznej, potęgi, sławy wielkiego władcy. To co wydaje mi się szalenie ważne na tej wystawie. Zobaczą Państwo tu iluzję Zwierciadła weneckie, już mieliście Państwo okazję pewnie widzieć, ruchome sceny, usłyszeć świetną muzykę barokową, która towarzyszy nam w jednej z sal, zobaczyć portrety twórców, rękopisy libret, a więc dowiedzieć się o takim 17-wiecznym świecie opery we wszystkich jej aspektach, ale także myślę zrozumieć jak wielkie znaczenie kultura i sztuka mogą mieć i dzisiaj dla współczesnej władzy. Doktor Jacek Żukowski, autor koncepcji, kurator wystawy Wielka Gra. Opera Władysława IV. Staramy się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Rzeczpospolita jest często percypowana jako ten świat dominującej do sarmacji, tak troszkę w sposób zabawny, ale wykrzywiony, na przykład przedstawiony w serialu 1670, A my staramy się wskazać taką tezę, iż to był świat wielogłosowy, w którym dochodziły do głosu także no, takie dosyć awangardowe, czy europejskie głosy polityki kulturalnej. I właściwie wśród tych władców Polski Władysława IV był jednym z największych patronów sztuki i nauki. Jest to okazja, żeby przypomnieć właśnie jego też szeroki rozgłos, jeśli chodzi o właśnie patron sztuki teatralnej. Skąd jego zwrot do opery? Właściwie on się wychował bardzo w bardzo wyrafinowanej kulturze muzycznej i teatralnej. Od młodości spotykał się z występami teatrów angielskich, aktorów angielskich i aktorów komedii dell'arte. Jeszcze przed podróżą europejską, która ostatecznie ukształtowała jego patron teatralny, uchodził za konesera teatru. Spotykał się tutaj właśnie z instytucjami takich mniejszych form teatralnych, kantat y, dramatów inscenizowanych i właśnie on ruszył z, już z ideą Teatru Dworskiego. Ta podróż europejska miała stanowić właśnie ostateczny element owego, owego projektu i przekonania też w dużym stopniu zarówno ojca, jak i Macochy, która była jego główną patronką, którą przypominamy, czyli Macochy, jednocześnie Ciotka Królowa Konstancja, do wsparcia także finansowego projektu operowego Teatru Dworskiego w Warszawie. Rozpoczynamy narrację od wskazania źródeł i też jakby sieci relacji dynastyczno-artystycznych. Pokazujemy, że wazowie polscy, oni się uznawali i byli uznawani za członków elity władców europejskich i dzięki tym powiązaniom, zwłaszcza z, z dworem habsburskim, udało się im właśnie realizować owe zamierzenia artystyczne w sferze muzyki i teatru. I też podkreślamy rolę wzroku królewskiego, właśnie król patrzy, czyli właściwie to władca nie był tylko mecenasem sztuki artystycznej, ale też współtwórcą widowisk teatralnych i parateatralnych. Na końcu wystawy wspominamy o parateatrze, czyli tej sferze teatralnej, która wychodziła poza rezydencję królewską, ukazywała kontekst owych przedstawień operowych, które zawsze były elementem dłuższych projektów propagandowych. W dalszej części zwracamy uwagę na to, iż Zamek Królewski i ten właśnie budynek teatralny włączony w tzw. pięciobok wazowski był centrum tego teatru dworskiego, ale od czasu do czasu artyści i rzemieślnicy przygotowywali inscenizację poza Warszawą, w Wilnie, w Zamku Dolnym Wileńskim. Raz wystawiono także operę bardzo szumną w Gdańsku, ślubina Amora i Psyche i prawdopodobnie raz w Niepołomicach z okazji koronacji Ludwiki Marii Gonzagi. Ale to jest co ciekawe, że tak naprawdę cały czas wiedza nasza jest cały czas uzupełniana. Dosłownie 30 lat temu historyk Walter Light odnalazł w Berlinie Sumariusz, i skrócone, libretto, streszczenie pierwszej opery wystawione, pewnej opery wystawionej w Polsce, Acis i Galatea. I właśnie prezentujemy na wystawie w Sumariusz. Też właśnie w 2011 roku zostało opublikowane Dwa libretta odnalezione w skrzyni profesorowi wyobraźni w zamku w Kloster jako element zrabowany z Polski. Unikatowe libretta opery i właściwie takiego cyklu intermediów i baletów wystawionych z okazji zaślubin wesela siostry króla Anny Katarzyny Konstancji. Więc pokazujemy w poszczególnych salach etap przygotowania opery, ale najpierw zaczynamy od wielkiej podróży, czyli podkreślamy rolę Grand Tour Władysława, która właśnie zakończyła się 401 lat temu rolę właśnie wokół stytułowania tej, tej wielkiej idei, ale wtedy zawarł umowę z inżynierem Niccolò Sebregondim, który przybył do Polski z Mantui, proszę sobie wybrać, i przygotował wraz z malarzem Giuliem Vianim inscenizację pierwszej opery wspomnianej Aziz i Galatea. Na następnej sali pokazujemy właśnie ten kontekst literacki, poetycki, to znaczy słowo librecisty, bo był nim przede wszystkim Virgilio Puccitelli, to był punkt wyjścia i dopiero do przygotowanego libreta przygotowywano muzykę, czyli partytury. Często w dużym pośpiechu była to współpraca wielu kompozytorów, Współpracowaliśmy z Marko Skakiem. Dzielono te partie na, na poszczególne role, przygotowano scenografię, kostiumy. To była właśnie wielka, angażująca praca całego zespołu. W dalszej części pokazujemy właśnie ów świat muzyki. Te dwa światy poezji, słowa i muzyki są przydzielone takim antraktem ciężar korony. I właśnie tu sugerujemy, iż władca miał wpływ bezpośrednio nie tylko na jakby wymowę ogólną, ideową e, tych spektakli, ale też na konkretne zapisy literackie. To znaczy w czasie koronacji Władysław zwrócił się do Adbryhtra Dziwiła. Korona mu się zaczęła zsuwać z głowy i powiedział nie spodziewałem się, że jest taka ciężka, ale coś o wiele cięższego na pewno kryje się za tą koroną i dosłownie taki sam pasus występuje w jednej z oper. Także wyraźnie na, na tą sekwencję poetycką. Ten antrakt pokazuje też jakby funkcję swoistej psychoterapii. To, że nie tylko była to wizja polityczna, ale także rodzaj psychoterapii, iluzji prawdziwej władzy, iluzji porządku społecznego. Potem poprzez wielką salę muzyczną, gdzie demonstrujemy instrumenty muzyczne z epoki, portrety muzyków, libretta, partyturę, rachunek związany właśnie z, z inscenizacją opery w Wilnie. Wchodzimy w świat widowni i sceny. Rekonstruujemy scenę z, z jej bogactwem scenograficznym. Pokazujemy jakby za scenie, sferę garderoby, sferę właśnie złożonej scenotechniki i swoistym takim epilogiem jest sala poświęcona baletowi dworskiemu. To było takie zjawisko, które łączyło właściwie sferę opery, z, czyli teatru, ze sferą rytuału dworskiego, czyli introdukcja baletowa, która tworzyła mini operę, rozpoczynała właściwy balet dworski, który był obrazem kosmicznej harmonii na dworze władcy. I na zakończenie właśnie sugerujemy ową przestrzeń para teatru, w której to jakby wizja królewska wychodzi w w przestrzeń miasta, natomiast zawsze ten król jest figurą przewodnią owego spektaklu. Marta Tarnawska, dział edukacji Zamku Królewskiego w Warszawie. Znajdujemy się w sali, w której został zrekonstruowany Teatr z Czasów Ładysława IV. Największą wyjątkowością tego miejsca, w którym jesteśmy, jest to, że to nie jest tylko rekonstrukcja, ale to jest taka żywa rekonstrukcja. My możemy naprawdę zobaczyć, jak działały efekty dźwiękowe w tym teatrze. Jak... Zresztą stoimy w ogóle na scenie, prawda? Stoimy na scenie, dokładnie. Wszystkie elementy, które nas otaczają, mogą się poruszać. Możemy stworzyć iluzję fal, możemy stworzyć piękny, leśny pejzaż, który za dosłownie kilka sekund zamieni się w krajobraz miejski. Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do różnych efektów specjalnych w kinie, w teatrze. Okazuje się, że w czasach Władysława IV ten, w tym teatrze te efekty specjalne wcale nie tak bardzo odbiegały od tego, co dzisiaj znamy z teatru, bo dzisiaj to wszystko opiera się właśnie na tym co wtedy osiąg osiągnięto. Pracowało przy tym mnóstwo i artystów i inżynierów, którzy robili specjalne wynalazki nawet dla teatru. Możemy tutaj odtworzyć pogodę, padający deszcz, pojawiające się potwory. Były w tych scenach zapadnie. Oczywiście czasem się też podobno nie obywało bez wypadków różnych, bo wiadomo, że wyobraźnia ludzka nie zna granic, więc te kolejne granice były przekraczane. No dla nas wszystkich jest to taka niezwykła ta sytuacja, że możemy wreszcie zobaczyć, poczuć, dotknąć, przesunąć coś, o czym wszyscy czytaliśmy, oglądaliśmy w książkach, oglądaliśmy na ilustracji, a teraz to jest jak w prawdziwej bajce, możemy wejść w ilustrację, tak jakbyśmy weszli do książki. Próbujmy czymś poruszyć, może to da jakiś no odpowiedni dźwięk. Klasyczny właśnie układ scen, tutaj mamy takie kulisy na takich pylonach potrójnych, co daje nam możliwość trzech różnych scen. Możemy mieć scenę leśną i dosłownie jednym palcem poruszymy, mamy z bliska budynek. Znowu przekręcimy i mamy jeszcze inny element architektoniczny. Chyba najciekawsze, takie najbardziej spektakularne są elementy, które jakby w perspektywie w tej scenie poruszają się, i możemy sobie wyciągnąć na środek sceny piękną kolumnę Zygmunta. Razem z chmurą, Razem dodajmy. Z chmurą, czyli w ogóle mamy taki, taką przestrzenność tutaj, ale za chwilę możemy to przesunąć i przenieść się do lasu zamieszkałego przez przepotworne wielogłowe smoki, więc tutaj naprawdę na scenie odbywa się magia. Z tyłu będą nam wirowały fale, pojawiły się syrenki i inne, inne stwory. Możemy też wywołać burzę. Tylko uwaga, bo będzie trochę strasznie. Może być wiatr, burza, deszcz, grad. Taki element dźwiękowy właśnie takiego padającego gradu. To bardzo długo się zastanawiamy, jak go uzyskać. Też, żeby to było historycznie I są to głupiny, orzechaj. Mamy tutaj możliwość doświadczenia tej prawdziwej magii teatru i opery. Wojciech Cichecki, projektant wystawy. Głównym założeniem było nawiązanie do zabiegów, które stosowano w takim XVII wiecznym teatrze i za pomocą tych zabiegów podkreślenie całej narracji i opowiedzenie tej historii. Natomiast poza takimi standardowymi zabiegami, jak iluzje przestrzenne, zbiegi perspektywiczne, gra światła, wykorzystano też współczesne środki wrazu, czyli projekcje, multimedialne, dźwięk i też współczesny design, który, który tutaj w tej wystawie występuje. Ponadto chciałem się też w pewien sposób skupić na relacji sceny teatralnej z różnymi podmiotami, to jest zarówno kontekst króla i jego stosunku do, do teatru, ale też y, takie zagranie z samymi zwiedzającymi, czyli wejście na wystawę poprzez scenę, także wciągnięcie ich w tą interaktywną scenę w środku wystawy. I na sam koniec zestawienie sceny z samym gmachem zamku, czyli oznaczenie, w którym miejscu zamku ta scena faktycznie miała się znajdowała i w którym była zbudowana. Całą jedną salę poświęciliśmy na opowieść o muzyce. Takim sercem tej przestrzeni jest właśnie miejsce, gdzie zwiedzający może usiąść i odbierać wystawę poprzez właśnie dźwięk, zamknąć oczy czy, czy, czy wpatrywać się w chmury, które poprzez projekcje nad nim się znajdują i wsłuchać w dźwięki właśnie takiej XVI-wiecznej muzyki. Który z elementów, jeśli w ogóle taki istnieje, jakoś szczególnie wymagał Pana uwagi, żeby go dobrze przedstawić, żeby zwrócił uwagę publiczności? Dla mnie osobiście takim najważniejszym elementem gdzieś jest Korona Królewska, której ważność pokazania nie wynika z samego faktu, że jest to Korona, tylko z tego kontekstu, w jakim my ją pokazujemy, ponieważ zestawiamy ją z wózkiem inwalidzkim jako pokazanie tych dwóch aspektów życia króla, od którego wymagano władczości i była występowania jako, jako władca, a z drugiej strony takiego bardzo intymnego życia, w którym był bardzo schorowanym człowiekiem, przykutym właściwie do łóżka i dla niego ten teatr był pewnego rodzaju też ucieczką od właśnie tej choroby i pozwalał mu właśnie na wchodzenie w role takie, na które w codzienności nie mógł sobie pozwolić. Tutaj na samym końcu wystawy opowiadamy o pewnego rodzaju wyjściu teatru poza przestrzeń sali teatralnej, czyli wyjściu w miasto i to są takie sytuacje typu zaślubiny królewskie, wjazd króla do miasta, które były bardzo teatralizowane, budowano olbrzymie bramy triumfalne, były przemarsze, pochody i to była taka teatralizacja codziennego życia politycznego kraju i w ostatniej sali na zwieńczeniu wystawy pokazujemy makietę zamku, w której oznaczono portal sceniczny, w którym jest on się znajdował, fizycznie, w którym jesteśmy na drugim piętrze, gdzie ten portal został oznaczony wielkimi pomarańczowymi kolumnami, które zostały dobudowane tutaj na potrzeby wystawy, tak żeby zamarkować skalę, jaką on zajmował w zamku i to miejsce, w którym odbywały się te spektakle. I tym miejscem żegnamy się z wystawą. Dokładnie. To jest nasz epilog i zakończenie wystawy. A po tej wystawie po Zamku Królewskim w Warszawie oprowadzała Państwa z mikrofonem programu Drugiego Polskiego Radia Beata Stylińska. 11.17. Teraz szybko płynie, a więc ta ostatnia muzyczna część kanonu dwójki właśnie się rozpoczyna. I tak jak obiecałem państwu, poświęcamy ją twórczości Ignacego Jana Paderewskiego. Nie tylko pieśniowej, zresztą także tej na fortepian i na dwa fortepiany. No a jeśli na fortepian, to nie można nie sięgnąć na początek po uroczego menueta z humorysek koncertowych opus 14. Gra Karol Radziwonowicz. był menuet z opusu 14 Ignacego Jana Paderewskiego. Zabrzmiał w wykonaniu Karola Radziwonowicza. Bogusław Raba, twórca monografii Paderewskiego, napisał tak. W sześciu pieśniach na głos z fortepianem opus 18. Paderewski sięga do źródeł Romantycznej tradycji, z której czerpał w asnykowych pieśniach, by tym razem stworzyć cykl dojrzalszy i bardziej indywidualno, indywidualny. Te asnykowe pieśni to cztery pieśni, op. 7 z roku 1885, natomiast op. 18 lata 1886-93. No i rzeczywiście. Umozycznił u Paderewski różne liryki Adama Mickiewicza, m.in. wiersze z zbioru liryki lozańskie. A teraz właśnie posłuchamy tych pieśni opus 18 w wykonaniu Marzeny Michałowskiej, sopran i Małgorzaty Sajny Mataczyńskiej, fortepian. Pieśni opus 18 Ignacego Jana Paderewskiego Czyli następujące są to tytuły. Polały się łzy, piosnka Dudarza, moja pieszczotka, nad wodą wielką, Tylem wytrwał i gdybym się zmienił. Czemu wyżywość, gdy No miłość Pieśni do słów Adama Mickiewicza, opus 18 Ignacego Jana Paderewskiego. Sześć wierszy Mickiewicza umuzycznionych przez twórcę symfonii Polonia. A śpiewała Marzena Michałowska sopran. Przy fortepianie towarzyszyła jej Małgorzata Sajna. Mataczyńska. No to teraz coś jeszcze na fortepian na cztery ręce, czyli słynny album Tatrzańskie Ignacego Jana Paderewskiego. Latem 1883 roku Paderewski tak opisywał swoje wrażenia w liście do ojca. Nie mam słów do opisania ci mojego zachwytu z powodu licznych, a przepięknych widoków natury w pobliżu gór Tatrzańskich. W zakopanym już przed dwu laty byłem opowiadać, więc musiałem o pięknościach tego niewątpliwie najbardziej czarującego zakątka polskiej ziemi. Dwa zeszyty, po trzy utwory w murowanej piwnicy. Dziewczyno, kocham cię i za górami, za lasami oraz Hej, idę w las, Andantino i Allegro, Manon, Troppo. A ja mam dla państwa wersję interpretacyjną Duo Granat, Tamara Gramat, Granat i Waldemar Malicki.